Witamy Was w drugim wydaniu Giernik.pl, nagrywam go oczywiście w naszym podzielnym studiu Radia SAR. Ja nazywam się Mateusz Budrej są ze mną Michał Kowal i Tomek Iliński z serwisu Giernik.pl I co chłopaki, chyba zaczynamy. No zaczynamy. Rozpoczynamy to wydanie od rozmowy o Johnie Romero. Kim jest John Romero? Sprawdziliśmy na Wikipedii, także ja nie, wiem, tak. że nie no jeszcze niektórzy pamiętają takie, takie gry jak Doom, czy, czy ewentualnie pierwszy Quake i podobne rzeczy. Tak, to jest ten pan, który projektował te gry, który za nimi stoi, je robił i o tym mówimy dlatego, że John Romero zrobił nową grę. Właśnie i z czym ona związana jest? Z pluszowymi, no... z pluszowymi zwierzaczkami. I które... to nie jest gra FPP? No, nie, no nie jest. No. Są, są pluszowe zwierzaczki, które sobie biegają, biegają po lesie i sobie przyrządzają jakiś piknik czy coś podobnego. Jest to gra na Facebooku, kolejny taki fanville. Ale to będzie gra brutalna czy jaka? Nie no, będzie no to... niezwykle brutalna, bo te zwierzaczki mają y, kosić drzewka. Ale kosić w sensie kosić z jakąś nie, nie, kosą no piłą mechaniczną no. albo coś? To będą demoniczne drzewka, które będzie trzeba wycinać, nie wiem, no siekierką czy coś takiego. <śm> jest <śm> dostępna, więc <śm> skupować, ale, ale chyba demonów tam nie ma niestety. Wiesz co, ja ci powiem, te... ja tego nie sprawdzę, bo nie jestem panem Facebooka. E ja tak samo widzę, że rządza pieniądza, nawet John Romero hmm. dopadła. A możecie e, ja zostać ja tak moimi przyjaciółmi na Facebooku, ja nie będę chcę zostać twoim przyjaciół na przyjaciół... Facebooku nie i chcę, będę nie... popularny i fajny. nie ja chcę swoim przyjacielem nie... zostawić tam do mnie, to jest choroba społeczna, Ja też tak <śmiech> się swoim przyjacielem zostawać. Zostańcie moim przyjacielem. Nie, żartuję, ale w każdym razie. Co w tej grze jest takiego wyjątkowego na no, tego, że zrobił to znaczy, John nie. Romero? No, no, no to, to jest to wyjątkowe. To jest to, jest to że... wyjątkowe. Nie, no, dlatego mówimy, że John Romero zrobił. Jeszcze widać też, co można robić, tani kosztem, żeby zarobić, bo, bo tutaj sądzę, że nie, nie chodziło o nic innego. No, wreszcie John Romero miał pewne przygody finansowe do ostatniego produkcji, jak Delikatana czy coś... Dai Kachana. daj które powstawały tam wiele, wiele lat, a potem... Okazało się zmierzony. to o strasznym dziadostwem. Dai no. była chyba na engine'ie Quake'a dwójki jeszcze. Ale najpierw oni robili ją na engine jedynki, potem przenieśli na dwójkę. To podobna historia, a jak w Forever, co zmieniali. Nie, no w końcu na dwójce, w tym samym czasie, kiedy wyszedł Quake 3 i to... Na całkiem nowym engine więc... Chcieli ze sobą bez i a wyszła no Właśnie Dai wyszła, no no i rządza pieniądza, czyli... Co? John Romero się kończy? Powoli? Się John Romero to się jakiś czas temu skończył. No no pod jakim ten to będzie w ogóle robiona ta gra? Ona no już jest zrobiona. No dobra, jest zrobiona. A nie wiem nawet. No jest na Facebooku, wejdź sobie sprawdź. Możesz sobie wziąć zwierzątko, kochit drzewka... Nie, nie jakoś... Je, jakoś to nie jest interesujące no. chyba dla mnie. Dobra, to może Cię zainteresuje kampania nowa antypiratka. My oczywiście używamy tylko ry oryginalnego oprogramowania. Tylko oryginalnego, żadnego innego. Ale kampania jest bardzo ciekawa. Oni nielegalni. Wiesz, czemu, to, wiesz, czemu w ogóle to było nagrane, czy nie? Ym, a masz jakiś pomysł? Nie wiem, miałam pomysłu. Chyba no. może filmy deweloperskie trochę nie mają pieniążków. dlatego takie, no. dlatego takie akcje teraz w robią. W każdym razie jest strona Oni nielegalni. Dotyczy zakupu oryginalnego programowania głównie dla firm Jest dosyć ciekawa kampania, bo to są krótkie filmiki, które, które opierają się na tym, że ktoś na kogoś doniósł. Na przykład kobietę zwolniono z pracy i ona w zamian doniosła na szefa. Tak, albo mąż zdradził żonę i ona twierdziła, że, że skoro nie chce dać jej pieniędzy ani rozwodu, to doniesie policji o tym, że w jego firmie jest nielegalne oprogramowanie. W każdym bądź razie to jest bardzo śmiesznie zrobione. Są to takie krótkie, tam, czterominutowe filmiki robione ala nie wiem, jakieś Uwaga TVN czy coś. Historia prawdziwa, czy inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Znaczy śmieszne aktorstwo. Um, tak, tak <śmiech> żeby nie powiedzieć żenujące. Żenujące aktorstwo, do tego bardzo dużo przekleństw wrzuconych w tekst. I znamy zawsze jakieś tam. Było pracownicę, byłego pracownika, który mówi: No i doniosłem na skórę. To nie jest na kogo dojrzeć. <gry> i do tego co no oczywiście to jest y, główna, śmieszna rzecz w tych filmikach. No <laughs> To jest cała masa przekleństw w ogóle, jak ja oglądałem, to się <laughs> myślałem, że się ze śmiechu ogólnie. Ale taka kampania może przyciągnąć ludzi całkiem. No się świetne jest też to rewelacyjne no, Ja nie wiem, czy przyciągnie, ona pracuje na takich dosyć fizyjskich instynktach i moim zdaniem jest przede wszystkim żenująca, bo, bo ona nam mówi, że jeżeli ktoś ci coś zrobi, to dowal mu nosząc, że ma nielegalne oprogramowanie. No, no jasne, no, oprogramowanie powinno być w w firmach legalne, ale no skoro filmy mają pieniądze, oczywiście. No tak, ale bez przesady to jest takie, wiesz, na najniższych instynktach bazujących. Masz konkurenta na rynku do że ma nielegalne oprogramowanie i, i kampanie, strachu trochę no, mi się to nie podoba. Tak. co tak, co w taki polosowski sposób teraz się. Mówić do społeczeństwa. Żeby kupowali oryginalne. No może nie do społeczeństwa, ale do samych firm, wiesz, bo społeczeństwa i tak nie skontrolujesz, no chyba, że zrobisz państwo policyjne i na każdym kroku będzie, będą ci agenci w czarnych skórach ładować się do domu. Nie, nie no fakt, ale społeczeństwo to również szefowe firmy no to no, ewidentnie jest do firm skierowana akcja, bo tam jest co chwilę tylko, że, że firmy zamykają kolejne. się mi się podoba też takie rozumowanie, że babka mówi, że ktoś tutaj używa nielegalnego oprogramowania, oczywiście ten szef, jest, ten szef jest szefem złym i dlatego na niego donosi i ten szef ma 40 pracowników i oni teraz wszyscy pracownicy idą na bruk, prawda, bo ktoś używał oprogramowania nielegalnego, teraz musi jakąś firmę, 30 osób traci pracę, no nie wiem, czy to jest takie znowu fajne, no. No nie jest fajne, ale to już jest, wiesz, tylko i wyłącznie wina prezesów firm i tego, kto się tym zajmuje. Jasne, tutaj. ale sama realizacja akcji i tak dalej. No ja bym podziękował. Sądzę, sąd, że trzeba była jakaś sensowniejsza edukacja. w której tak radzi? No, by tylko nie wiozły na akademiki. No to mieć się z czego pośmiać. A bo my tu w podziemiach akademika siedzimy. No, no właśnie, trzeba, siedzimy w podziemiach akademika. Trzeba to właśnie, zaznaczyć. Nie jesteśmy tak w pełni legalni. Jak to nie? To jest, nie to jest, nie, nie? To jest tylko legalne oprogramowanie. Nie ma o czym mówić. Oczywiście, za dużo o tym mówimy, więc przejdźmy dalej, bo, bo wygląda już wiesz... <śmiech> <śmiech> zaraz, ukryć, sami, zaraz sami siebie wkopiemy. Nie, nie masz czego oczywiście wkopywać. O co chodzi z nowymi scenami z Heavy Rain? mi, bo ja w tą grę, szczerze powiem, grałem pół godziny i mnie tak zdenerwowała, że nie miałem siły w tym grać. Ja wiem, że gra jest dobra. Znaczy chodzi o to, że wiele osób zarzuca Heavy Rain luki popularne No i oczywiście mają rację te osoby Ponieważ każdy z bohaterów cierpi na jakąś tam przypadłość Generalnie nie wiemy Dlaczego cierpią na taką a nie inną chorobę Więc producenci post Postanowili wydać filmik i wytłumaczyć te wszystkie. Tak, tak jest, pokazać usunięte sceny Które prywatnie miały się niby znaleźć W finałowej wersji gry To się nazywa polityka tak. Widać, Wydać pięciominutowy filmik Na YouTubie, żeby wytłumaczyć Dokładnie. Wszystkie swoje wpływ jest dużo luka ale, patrzcie, mamy jeszcze dodatkowe sceny, które wycięliśmy, żeby było fajniej. To nie mogli dodać tego w jakimś, który by ważył jakieś 5GB. No więc właśnie, kładzie, gdzieś im zaangażowało w podrasowanie swojej gry do wymogów PlayStation Move, nowego kontrolera ruchowego od Sony. No i przez to nie mieli czasu, żeby wydać dodatkowe DLC, które były zapowiedziane jeszcze przed premierą gry. Ale to też nie są bo te... mówił wyraźnie, że są jakieś sceny, które wycięli z innych powodów, na przykład, że. Etan Mars, jeden z bohaterów, miał jakieś zdolności paranormalne, że się łączył z mordercą, a wtedy stwierdzili, że to jest bez sensu. No, bo ma to być thriller, bez. bez... dokładnie. Z i, I z tego zrezygnowali ale niestety część takich rzeczy zostawili kompletnie bez sensu. Są różne motywy, się pojawiają, jakoś się z na skigurku kolorikami, czy też to nie jest tłumaczone. I to tłumaczył, że jest to dlatego, że on miał mieć jakieś zdolności, ale zrezygnowali z tego. To po co zostawili część? Ja nie rozumiem absolutnie. Czy uważam, że przy pierwszym przejściu takich rzeczy się nie wyłapuje specjalnie, ponieważ wszystko jest ja tak za, za, za, zaaferowane tym wszystkim? Ja nie wyłapałem, dopiero po skończeniu gry, kiedy zacząłem się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, doszedłem do wniosku, właśnie rzeczywiście tu się nie zgadza. To nie zgadza. Aczkolwiek to pierwsze przejście gry było takie żywiowe w moim wykonaniu i się nie zastanawiałem nad logiką scenariusza. Natomiast fajnie wyglądały, że tak powiem, odjazdy etana z tych scen wyciętych. Narrator w tym filmie opowiada, czy w ogóle w filmie widać etana pływającego w swoim domu. Dom jest cały wypełniony wodą i woda ta ma symbolizować myśli mordercy, tak jak Michał wcześniej właśnie mówił. Szkoda, że to wycięto, bo sceny są uciepickie, szczególnie ta z tsunami. No ale to wejdźcie sobie na YouTube'a i sami zobaczcie, bo naprawdę wiadomo. Ale o czym trzeba wspomnieć, to o Madison Page. Nareszcie została rozwiązana zagadka jej pobudek nocnych, ponieważ ona się cały czas budzi dzień w dzień, po drugiej w nocy. Okazało się, że była na misji w Iraku, jego dziennikarka i przeszła tam jakieś, przez jakieś piekło i dlatego właśnie wybudzi się zawsze w nocy. ja nie wiem, to jak ja wiem, że to strasznie ubiegłeś tą grę, ja ją w całą przeszedłem, uważam, że jest całkiem fajna. No ja ale... jestem ortodoksyjny bardzo. Ale ja powiem, ja powiem że moim zdaniem to jest trochę żałosne, bo, bo z jednej strony mi odcięli DLC, bo stwierdziło gdzieś tam strony, że jednak nie opłaca się wydawać, nie zarobimy na tym więcej, a miał obiekty DLC. A z drugiej to jest teraz takie próba tłumaczeń, czemu, czemu w naszej grze nie ma czego, co powinno być tam od początku. No bo ja tego nie kupuję, moim zdaniem historia powinna być spójna i parę rzeczy powinno być wyjaśnione w Parę rzeczy się pojawia, I które to są absolutnie bez sensu, a oni teraz jakiś tam czas po tym puszczają filmiki, słuchajcie, no ta gra miała być inna. Ale my ucieniliśmy te sceny dla waszego dobra, ale część zostawiliśmy i dlatego w paru miejscach macie kompletnie niezrozumiałe sceny. I weź też pod uwagę to, że to są tłumaczenia do gry, która jest ekskluzywem na PS3, to do tego jeszcze jest uznawana za jedną z najlepszych gier. Tak znaczy, I, wiesz, i ja tu... wydali naprawdę świetną grę, ale pociętą. Ja, znaczy ja powiem tak, ja to... Heavy Ray bardziej traktuję jako film i moim zdaniem to było to, jak wypuścić film do kina, a po pół roku po filmie wypuścić jakieś y, krótki na YouTube film, który wyjaśnia nielogiczności fabuły, żeby tam coś miało być i może będzie, jak zrobimy werszy, wersję reżyserską, ale póki co nie robimy wersji reżyserskiej, więc miało to tam być, ale spoko, spoko, wiecie, obejrzycie sobie na YouTubie. Wychodzi na to, że wersja reżyserska by była całkiem nową grą. Ja się z Wami tutaj muszę zgodzić, oczywiście, że są luki. Dziwi mnie właśnie brak kilku scen, które powinny wyjaśniać różne rzeczy. No natomiast ta gra tak nie porwała jak, jak żadna inna. Wstąd jest takie, takie moje ulubienie, mimo tych wszystkich wpadek. Dobra, zostawiamy, zostawiamy to i jedziemy jedziemy na się na Krucjatę. krucjatę do, do, o co? do Ziemi Świętej jedziemy. Tak. No właśnie, I mało jest gier o Krucjatach. Teraz chcę wam powiedzieć pierwszy. o Cars Crusade. Nowa gra, czyja? Entertainment, no oczywiście to wymawiasz my. Ciężko powiedzieć w sumie. Panie, nie może mówić takie francuskie studio, ja nie znam żadnych ich gier wcześniejszych. Ja pierwszy raz słyszę ja też o takim że, że zapowiedzieli Ale... kiedyś grę Crusaders Invasion of Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Hmm. przepraszam, no tak. No, no, no. Constantinople. Powiem po polsku, duża różnica to. Mówię tylko, nie ty. Dobra, w każdym bądź razie... No niedawno wyszedł trailer, dosłownie na dniach. Właśnie wracając do poprzedniej gry, jeszcze tej Crusaders. Ona, to, to jest pierwsza gra, jakby została dopowiedziana parę lat temu potem zniknęła i zamiast tego oni teraz wyskoczyli z nowym tytułem: Crusade Crusade. No. Kirste Crusade. Cursed Crusade. Yy, tak, który jest. Yy, no w sumie yy, tym poprzednim tytułem, to że nieco z, zmienionym. Yy, znaleźli w końcu Kiloton Entertainment wydawcę, którym jest Tak Akcja dzieje się w mniej więcej w, w XII wiek, w czasach wypraw Krzyżowych, czyli takie nawiązanie troszkę do pierwszej części Assassin's Creed. Yy... czy znaczy, podobne klimaty, nie nawiązanie. Znaczy, tak, no podobne z tego, klimaty. Co widzieliśmy na filmikach, no to są bardzo podobne klimaty. To realia historyczne są te same. Co sądzicie o tym trailerze? mi ciężko powiedzieć, by co oceniać grę na samym trailerze i to jeszcze grę, z której nie mam ani screenów ani samego gameplaya pokazonego no gameplay czy... był był gameplay? tak, Oczywiście. no były fragmenty no były, ale to takie fragmenty mi chodzi, wiesz, o długi filmik samego gameplaya ciężko mi cokolwiek mówić no mam nadzieję, że nie wyjdzie coś z tego coś takiego, jak była kiedyś taka gra Templar, coś takiego w każdym razie też odnosiła się do Krucjat i była to gra raczej marna jeszcze polskie studio niedawno robiło grę o Krucjatach ale, ale to nie nie wyszło, już została zawieszona. Miesza o to, znaczy, mieszał, to, to. No, ciężko, ciężko mi powiedzieć, w ogóle yy, jaka ta gra będzie, no mam nadzieję, że będzie dobra, bo takich gier jest mało. Nie, wiesz, no ten trailer wygląda zachęcająco, fajnie chodzą, uleją się tymi mieczami, fajnie wygląda walka, ładnie to wszystko animowane, no bardzo akurat na mić. Assassin's Creed'a głównie przy, przywodzi, ale to raczej będzie bardziej liniowa nawalanka, a nie... Myślisz, że to będzie na tym polegało? Nie będzie jakiegoś tak, tak... swobodnego chodzenia? Znaczy tam jest jeden fajny pomysł na pewno, że bohaterów jest templariusz, który został przeklęty mhm. i będzie mieć czasem też takie m, jakieś dziwne akcje, że on będzie się do zniszczonego świata, jakiegoś świata demonów. Przenosi. Taki Konstantin, średnie wiecz. No, coś takiego, <grym> jedno nie po tym świecie demonów wtedy chodzi. Nie wiem, no zapowiada się to całkiem fajnie. Premiera w 2011 roku, więc długo jeszcze dużo tej na Zapewne słyszymy i zobaczymy. Zdecydowanie, no bo latem ma się pojawić, e, czy wakacje 2011, więc już niedługo, bo 8 miesięcy zostało. No rzeczywiście, ja to do wakacji czekam i to trochę jeszcze czasu, jednak mamy dopiero początek roku akademickiego. No i muszę przyznać, że te walki wyglądają nawet bardziej pisko niż w Assassin's Creed bo sposób w jaki płacić posługiłeś się dwoma mieczami, po prostu koparami upadłem, Nie, no totalnie. Ja, wygląda to fajnie, ale mówię na razie ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. Czekamy, na, na, czekamy na więcej. Tu, tak. tak, czekamy na więcej. Nie bo... na pewno to zainteresowało, jest na pewno jedna z takich w które gdzieś tam się pojawiły i tak zobaczyłem, że wow, to może być fajny tytuł. Tak. Co z tego wyjdzie to... Tak to samo jak. Przewidywałem y, sukces z kaslewani nowej. Michał z początku nie podzielał mojej radości względem tego tytułu, a okazało się naprawdę grą wybitną. Do, i tak samo właśnie wydaje mi się, że każdy proces również się zapowiada na grę taką lepszą, z Ale no, zobaczymy. Mateusz, nie mam. Mam takie mądre konspekty, żebyśmy byli mądrzejsi, mhm. ale nie wiem czy wiesz, tylko ten twój oczekiwany Force Unleashed 2, o którym wiem. ostatnio mówiliśmy jest. Tym... Raczej. Słaby. A szkoda, wiesz? Szkoda, naprawdę, bo ja się spodziewałem po tego, że o wiele więcej. No, po samej demówce. którzy, no właśnie, ludzie którzy grali w demówkę i w pełną wersję, stwierdzają, że demówka jest w 100 razy lepsza od pełnej wersji. Tym bardziej, że pełną grę można przejść w ile? 3-4 godziny? 4, no, góra no, 4, 4 godziny. No, w górę 4 godziny, no proszę cię. Do tego nic nowego praktycznie w stosunku do poprzedniego. Forza Miszt. Nie, się no, nie, no, nie. Osoby, jest, które jest, przeszły, to mówią, no, no, może tak, ale osoby, które już to grały, przeszły, to w recenzach często pojawia się taki wątek, że jedynka, jedynka była lepsza, a jedynka też nie była grą jakąś tam no no. szczególnie poprzejętą. Właśnie nie, no to znajdzie swoich tam, to się pewnie sprzeda, znajdzie swoich y, panów i tak dalej. Jak byłem w Empiku zaraz po że to półka była pusta. No jedyneka się sprzeda w ilości 7, 7 milionów egzemplarzy, tak no, ja że nie? Ja planuję, jak po tą grę, ale tak planuję poczekać z rok, aż już tak cena spadnie do jakichś bo ja pojamu, wtedy sobie spokojnie. Ja nie, nie tak. wiem, czy się do, nie wiem czy doczekam, wiesz, może uda mi się jakoś prędzej to załatwić sobie, ale teraz trochę graf, w który już możemy pograć. No, możemy. Właśnie możemy, w demo, no... Demówki, to już co, możemy to posprawdzać. Wychodzi nowe Need for Speed no. Hot Pursuit. Ile już było w wersji tego? Było Hot Pursuit 1, Hot Pursuit 2, a teraz Hot Pursuit wychodzi, te? Tak, to właśnie generalnie to jest czternasta y, seria. Y, 14 gra z serii Need for Speed. Fajnie, choć poszukajmy jakiegoś specjalisty, który miałby we wszystkie Need for Speed od początku. A żeby się nie dziwiła, grałem w, o, od pierwszego. Przerwamy? Co ty bez przerwka i we wszystkim? No, speedy we wszystkim Twer ale to już jest jeszcze za mało lata, wiesz? Wtedy się na tych gier nie pamiętam. Pamiętam, że jedynka to było wyścigi w 2D, praktycznie. Te 3D było tam udawane takie. Potem było w Porsche było bardzo fajne, no dobra. Ale... Porsche było najlepszą grą z serii, no, jest, ale nie mówimy o tym. Jeszcze Underground się całkiem sprawdza swojego czasu, no, ale. Co nowego w Hot No, muszę przyznać, że mi się demo spodobało. Byłem tak nastawiony po Xbox Fandale'u, na którym była prezydenta gry. Byłem nastawiony niezbyt przykłynnie do dema, aczkolwiek kiedy ściągnąłem sobie na, na swoją konsolę i zagrałem, muszę przyznać, że bardzo mi się spodobała. Model jazdy jest fantastyczny, typowa arkadówka, się model jazdy, bardzo intuicyjny. Świetnie odwzorowano samochody. Grafika może nie jest z najwyższych lotów, aczkolwiek trzyma, trzyma wysoki poziom. Stąd, że irytują mnie te takie sobiutkie płotki okalające trasę, których nie da się zniszczyć, są niezniszczalne. A mi się gra Obbija, nie podoba. Mi się odbija, jak od Pandy A mi się gra nie podoba. To zrobiło ją, tu jeszcze tam Triterion, to jest to od burnout, Burnoutów. Nie ma tej prędkości co w Burnoutach, przynajmniej mówię o Paradise, ale wcześniejszych. Ta gra jest moim zdaniem zrobiona na siłę, są takie płotki, właśnie kalające trasy. Ta trasa jest tak sztucznie wytyczona, że nawet tam centymetr nie może z tej drogi zjechać. No to ja też było no. we wcześniejszych. Te rozwałki mn. samochodów te są takie sztuczne, bo. Nie może wejść tak jak, jak Bernard Paradise? Nie ma, nie ma jak Bernard Paradise. Mi, mi, to wszystko, mi to wszystko nie leży. Moim zdaniem jest taka gra zrobiona. Wow, mamy tą markę, zróbmy coś szybko z tą marką. Need for Speed no, tak samo jak FIFA, tak samo jak NBA, no, tak samo jak PES. To jest tylko wydawanie wiesz. Nie no, wszystko to znaczy, nie, no, Speed jest. Od tyle, no wiesz, to tam porównaj go typy Peta, ale to jest o tyle, że tu każdą kolejną grę robi inne studio, inna filozofia za tą stoi oni się tam co chwilę, co chwilę zmieniają, pomyślają w ogóle to jest kosmosu, e, więc on tam dużo rzeczy przychodzi. Była gra, w której głównie chodziło o fabułę, teraz chodzi głównie jakieś tam ściganie i rozwałkę, ale... Tak, ale też warto wspomnieć o, o tym, że w tamku były dostępne dwie, że tak powiem, umiejętności dla, dla policji, czyli zastawianie blokady i... Puszczanie z tyłu podczas jazdy szpilek czy A bo tutaj. Oczekujesz, bo jazda. to jeszcze trzeba wyjaśnić, bo tu jesteś albo policjantem, albo uciekającym. Albo uciekającym, I no to zawsze uciec, tak było. Uciec, w uciec, uciec, zawsze uciec, tak. rajdowców masz parę umiejętności, żeby iść do walki, Są jakieś rajdowcem raj, ucieka przed policją, też masz umiejętności, Zgadza policjant. się. W każdym razie gwianianie policjantem z biegów jest fantastyczne. Na przykład wyprzedzenie auta zbiega i tuż przed jego maską wyrzucenie tych um, wszystkich które kolczatek, które niszczą opony, jest fantastyczna. To prawda, on dalej jedzie, to jest takie... Trochę, nie, nie tak, nieprawda, jest... jest rzucie, z, że tak, z, nie jedzie, z, nie jedzie jest, pojawia się napis, że został złapany i... Nie, jeż, z... jeżeli już go wcześniej trochę pobiłeś, tak przez polczaską sobie przejeżdża, coś tak, energii i gitary, że tam już energii. energię... Aha, to, to jest to takie trochę... Tylko, że powiem rzecz, która mnie niepokoi. No, my już w pewną wersję... jak tylko będziemy mieli, będziemy grali, ale już teraz w recenzjach czytałem, że takie pościgi i tak dalej, to jest tak naprawdę... Jedna ósma tego tytułu, reszta to są normalne wyścigi, i w tym wypadku ten model jazdy, a nie ten model samolot, to nie jest na tyle fajny, żebym nie że chciałbym zacząć na dłużej. Dla mnie jest fenomenalny model, jest troszkę się Dobra. Kolejna tam gra. M Imagine uh, and the Forsaken Kingdom też jest demo. Gra ma trochę nowy pomysł, bo jesteś tam złodziejem, który takie magiczne królestwo przemierza, żeby je uchronić przed złem żeby je i on budzi tak tutaj antyczną bestię czy coś takiego, się. w ogóle to kresło jest antyczne, więc nie ale Magina to jest taki duży, przyjemny ogr, porośnięty trawką, w ogóle ma kwiatek na głowie i kamyki zamiast oczu, no i ty chodzisz z tym Majinem, wydajesz mu jakieś proste polecenia, na przykład Majin podstać mnie tam, Majin bi jakichś kolesi, popchnie ścianę, zwinę jakichś tam typów wrogich i sobie tak razem chodzicie jakieś takie Niby logiczne, małe zagadki, dużo bicia. Gejowo. Znaczy, nie, taki duży miś, Ten to jest taki wiesz, duży miś, jak nie, I Trzeba wspomnieć, że gra z nawiązuje bardzo do wszystkich tych dzieł Team Aiko, czyli Aiko i średnich mm -hmm. kosmosów. Mm -hmm. To by było z jednej strony, z drugiej jeszcze Prince of Persia z samego wyglądu. Szczególnie tak. ten Prince of Persia chyba z 2008 roku. 2008 tak. roku, taki taki kryształkowy no, bardzo. To niestety tak. tutaj technicznie ta gra leży. Tak. Pierwsze odpalenie gry to. Żyda, straszne. Jeszcze twórcy zas zastosowali jakieś dziwne filtry, które chyba miały za zadanie zamaskować za troszeczkę tą słabą grafikę, no ale nie udaje im się to. Nie no to lepiej na PS2 już gry wyglądały pod koniec. to, to nawet the Colossus sam, prawda? No to, to nie jest poziom tych giel nawet, które wychodziły pod, pod, pod koniec życia w PlayStation 2 to... Graficznie słabo, ale pomysł jest ciekawy, wydaje się fajny, szkoda, że w demie chodzimy po jakichś nudnych podziemiach. To kiedy e... premiera? No nie, premiera nie tego 26 to, listopada. To a, to już i, a to już i tak nie stążę poprawić system. Nie, nie, absolutnie. Nie, ja nie sądzę, ta gra będzie tak wyglądała, ona tylko będzie. To będzie podobnie jak te gry T ja sądzę, że. Być może tak, jakaś część, część ludzi, będą dobre, może nawet dobre recenzje, część ludzi, które się w tym zakocha, ale, ale nie, nie jest to gra, moim zdaniem, zbyt archaiczna. Głównie pod względem technicznym, mnie odstrasza. Szczerze mówiąc, to demo, ale... No ja po tak myślę, że 7 na 10 to jest max. Ile mi wystawię, to ile. No to i tak nie jest źle. Polska no. gra, prawie każda tyle dostaje. No, oprócz Call Juarez. No tak. bo to była hmm. jedna z tych lepszych. Co ostatnio jeszcze graliście? Dobra, ja przeszedłem starą grach która już tam już jest od długiego czasu, bo generalnie ostatnio się z Xbox Live'em zapoznaję i ściągnąłem sobie ten rynek. Ściągnąłem sobie Shadow Complex jakiś czas temu, w końcu miałem okazję przejść. No i jest grą absolutnie świetną. To jest ta strzelaka, taka... Platformówka strzelanka, tak, tak w tak, całkiem tak. 3D z metrów. No. no się tam są różnie, tam się zmienia często perspektywa, to jest bardzo fajne. Tak, w twojej tak, strukturze tak. i tak dalej przypomina taki tytuł jak Flashback, nie wiem czy takie tam za jeszcze. No w każdym razie mamy bohatera, który trafia do tego tytułowego, dużego kompleksu. Czyli to są jakaś tam taka tajna baza podziemna. No i ta gra to jest absolutne mistrzostwo w robieniu lokacji, bo... Wynika to stąd, że na początku zaczynamy w jakiejś jednej lokacji, sobie po niej łazimy, a potem nawet na końcu gry możemy do niej wrócić. I to nie w taki sposób, że musimy się jakby cofać po swoim śladzie, ale wraz z rozwojem nowych umiejętności mamy dostęp do nowych tajnych przejść, do nowych jakichś tajnych lokacji. Na przykład musimy zdobyć, nie wiem, rakietnicę, żeby móc otworzyć jakieś drzwi i one potem skracają drogę. I jakby jest świetnie zaprojektowany cały ten kompleks właśnie tytułowo. Jest rewelacja, coś, coś takiego dawno nie widziałem, coś takiego w grach jest po prostu zrobione to wyśmienicie, że w każdym momencie możemy jakby przechodzić między kolejnymi poziomami raz rozwojem umiejętności i dostajemy właśnie dojście do nowych lokacji pełno różnych znajdziek rozwój postaci no moim zdaniem to jest po prostu rewelacja i trzeba Trzeba w to zagrać, jeżeli jeżeli tych na Xboxa 360 to od razu sięgać, ściągać. To chyba jeszcze wyszło też na PC, a nie jest wtedy, teraz jest prakty, więc... Teraz wyszło ostatnio i na PC ta i na wszystkie konsole. jest taka platformówka, jak się nazywa, takim kochonec się łaziło w każdym razie z czerwona no, no, Shank. No Shank. O, no Shank. Oczy oczywiście, Shank jest rewelacyjny. Shadow Complex jest jeszcze lepszą grą niż Shank. Żeby... No. Nie bardziej potrzebny, jest trochę bardziej skomplikowany od Shank. To się może podzielić wrażeniami z Call of z w język krwi, które miałem nie niedawno przejść. No teraz taki starocik, jeszcze gram? Tak, trzeba mm -hmm. nadrabiamy zaległości. No dokładnie. Tak, Call of Quares. Przyznam szczerze, że już pierwsze materiał mnie zaintrygowały, może że nienawidzę FPS-ów. To był mój pierwszy taki FPS, oprócz Bioshocka, ale taki Bioshocku nie było chyba aż tyle tutaj. Wiem, że jedynka... To było takie trochę akcji, trochę y, takiej, takiej składanki, Natomiast tutaj jest y, po prostu jest takie wyłącznie na akcje. No i gra, gra jest fantastyczna. Y, grafika totalnie ryje beret. Y, aż się naprawdę byłem zaskoczony, że... że... Ja widzę, masz trochę zryty cały czas. Że Techland zrobił tak fantastyczną grę. sobie poprawił. Grę. Tak. Troszeczkę, troszeczkę mogą czasami razić uproszczenia. Na przykład nie samo siadanie z konia jest takie... Tak prostackie, że szkoda gadać. Natomiast um, Wiele, siadanie a, a, z konia może być finezyjne. Ale, ale, ale powiedz, czy wsiada się Tobie dobrze na konia? No, wsiadanie też było takie prostackie. <śmiech> wsiadanie i A A sama jazda na koniu? Ale jazda na koniu jest masakryczna, mówię Wam. No, my, my my wiemy, my... Nie, no bo to ma duże doświadczenie wsiadaniu i siadaniu z konia. Tak, ale... ja często jeżdżę na Ale to koniu. może poza anteną. <śmiech> nie, ja często <śmiech> koniu podczas gry poja. <śmiech> <laughs> Fajna fabuła, bardzo mi się podobała Wyobrażacie fabuła. Wyobrażacie sobie zastosowanie playstation, bo wiecie na koniu? <laughs> Ale wszystko przed nami. W każdym razie ciekawa fabuła, fantastyczna grafika i super gameplay. Nigdy jeszcze chyba nie miałem takiej radości ze strzelania. Nie wiem, w ogóle samo oddanie tego środowiska dzikiego zachodu jest, jest niesamowite. No i te konie. Często i te konie. Często stałem sobie w jakimś miejscu, stawałem podczas jazdy i podziwiałem otoczenie i, i widoki, bo mam napra naprawdę jest popatrzeć na popatrzeć. Jestem w szoku z silnikiem Chrom 402, Chrome Engine 4 Dla mnie to jest gra z najwyższej punktu. i Oczywiście no, nie można jej może porównywać z największymi kudzami, jak Modern Warfare czy Natomiast takie mocne, mocne 8 na 10 może 8 dni Ale można porównać z trochę nawszą grę, również z koniami. Wiesz co, ja się boję o niej mówić, jak te, te, to, bo może gdzieś złe wspomnienia z tą jazdą na koniu, że tak zaczynasz gadać. Nie, się śmieję jak chciałem powiedzieć o Red Dead Redemption. Kiedy byłem mały koń wskoczył mi do kołyski, do wanny, nie. do wanny to wskoczył tobie tata. Dalej. Chyba ja dalej tobie. nie rozumiem o co z tym chodzi, ale spoko. W każdym razie Red Dead Redemption, tam też się jeździ na koniu. Że tak powiem, aczkolwiek... A no, jak się wchodzi na konie? <grym> Pinezyjnie? <grym> Pinezyjnie <grym> można od tyłu nawet schodzić. <grym> wow. bo nie, bo co, to jest gra robiona przez... E, ...producentów GTA, czyli Rockstar. GTA na dzikim zachodzie. Gra jest... ...uznawana za jedną z najlepszych gier tego roku. Tego wracają tak. ja wracając do tematu koni, to... jest... Spad... samochodów, tak? Nie, tam nawet jest tak samochód, jest ale nie, nie możesz jeździć. Tak, ale... Nie ma jak koni co, kupię wam tego? Konia i się sieście. <grywa> Gra jest no, ma swoje oczywiście uroki. Jeśli ktoś lubi jeździć na koniu. To sobie <grywa> sam naprawdę to to, co, sam co powiedziałem, no dobra. Ja nie lubię i dlatego mnie ta gra denerwowała. Ja męczyłem się z nią przez dwa tygodnie i nie mogłem jej przejść. Naprawdę, bo jest, nie wiem, że jest długa, no jest fajna i jest w miarę prosta, aczkolwiek bardzo rozwinięta, ma bardzo dużo questów pobocznych, oprócz tych głównej linii popularnej, ale po pewnym czasie to mimo wszystko nudzi ta jazda na koniu ile można. Tym bardziej, że samo jeżdżenie no, jest lekko denerwujące, bo musisz cały czas naciskać X. A jak tam ten sam klimat westernowy? Klimat westernowy jest tam genialny. Jeśli ktoś lubi właśnie westerny, to od razu powinien sobie w to pograć. Język, całe otoczenie, rewolwery, Indianie, Niemcy, czyli jeśli ktoś lubi westerny, wie o co chodzi. No jest genialnie no tym bardziej jeszcze odwiedzony nasz. Nie wiem o co chodzi, ale czy powiedziałeś Niemcy? Niemcy. Nie wiedziałeś, że. <haha> jak, jak się Niemcy do Westernu mają? Niemcy do Westernu się tak mają, że Niemcy byli głównymi kolonizatorami na dzikim zachodzie. A dobrze. Sienkiewicza... Czy ma... nie czytałeś? No, <haha> raczej oglądałem, wiesz. Serbią Leona w... i tam, tam Niemcy się rzadko. Główny koleś, na którego poluje się, poluje się tam Niemcem. O, tak to kto się nie mówi. z takim fajnym akcentem? Po angielsku, niemiecku. No. Spokój ogólnie gra jest no, świetna dla, kogo, a, dla kogoś, kto lubi western, tym bardziej. Mnie nie przekonała, no, bo to mnie co, denerwuje to, ten kiwot po samo prostu. samo co, co, co syndrom chyba tego, GTA, tak? Bo ja wiem, że GTA 4 też miałem, zrobili fajną, rozbudowaną, długą grę, tylko że no, tutaj no. zaczynałem się cholernie nudzić po jakimś czasie. No bo ja wiem, a minie. Nie? nie? Ja strasznie się przy GTA 4. Szkoda że, w tej grze, szkoda, że w Red Dead Redemption nie ma radia. Tam jeździsz cały czas bez muzyki, ale no... Niestety co, do to... dokania sobie radię przymontuję? Nie, no... Ja powiem tyle, że no, miałem, miałem to samo co GTA 4, które było dobrą grą, ale który też musiałem wymęczyć, żeby to przejść. Nie wiem czemu. Być może Rockstar ma jakiś kryzys nie do wszystkich trafia. Możliwe, wiesz, bo to są jednak gry mimo wszystko specyficzne. GTA ma swój klimat taki miejski, no jest brutalny strasznie, a... Ale Red Dead Redemption też jest brutalne, tylko że tam jest no, dzikość kompletna. Jeśli ktoś lubi się powożywać, to może sobie tam pójść na polowanie. Dzikie konie tam są. Się No, się poczucia, łapać, jak... a to jest tak denerwujące, się żeby się złapać poczucia, tego konia na tragedię. Tak? Czy ci jak prezydent Bronisław Komorowski w młodych czasach, gdy jeszcze polował na jelenie? Skoro tak mówisz. Może. Były ostatnie bardzo ładne zdjęcie z polowania pana prezydenta. Może wskoczyć na dzikiego konia. To się liczy. Cudownie. <laughs> Miłej zabawy. <laughs> trochę kultury teraz. No jesteście się trochę chorstwo zrobiliście z tymi wiesz. końmi. Ale, no, Michał zaczął. Ale, ale ja nie rozumiem. No końce takie normalne zwierzę Nie no, skończmy to. Dobra. Do Dobra, wiadomo o co chodzi. Żeby się ukulturalnić teraz. Co mamy dzisiaj? Mamy na przykład Skota Pilgrima, którego wczoraj widziałem. The tak widziałem, bo bo nie mówię o komiksie, tylko o filmie. No i żałuję, że nie poszedłem do niego do kina, kiedy był kina. A ty ja jak byłam mówiąc? No, oglądałem. <śmienicą <śmienicą> <z Kierwęcką. śmienicą> a. a... Dostaje takie Dobrze, rzeczy czasami. Dobrze, broń się, broń się. <śmienicą> nie muszę się bronić. Kisiel, kisiel dajcie jeszcze teraz. <śmienicą> po co Dobra. kisiel? Będziemy walczyć kisiel. A, no. ale to Dobra. chyba kobiety. Dobra, ja... nieważne. <śmienicą> Film jest świetny. Mówisz, czemu jest świetny? Powiedz mi to. Tak. Dlatego, że jest zrobiony bardzo dobrze. Nie, no, no nie kto tam grał to jest, jest zrobiony wiernie y, z komiksem. Y, zrobiony, y, gra tam y, przede wszystkim Michael Cera. To jest on taki chłopiec, nie wiem, czy super bad. Y, nie, nie. Ja tam jeszcze grał. To jest taki, mysie dzie my dzieciak, on nazywaj się parę lat, ale to jest taki jednej miny aktor. Y, Film, dlaczego jest dobry, bo kurczę jest, jest, jest, jest świetnie zrealizowany, no, reżyserem jest facet, który zrobił film, o którym rozmawialiśmy ostatnio, a mianowicie Shaun of the Dead, mm -hmm. z dobrych truchów, ten film, Oglądałem. obejrzałeś, Obejrzałem. I jak ci się podobał, spoko, o, to dobrze, No bo... ale są to lepsze, no nie, no damy buszą. ale wracając, Miesz, jeszcze, wracając do Scotta, jest świetny, ponieważ jest to pierwszy film, który tak mocno z grami się przeplata. To jest po prostu coś rewelacyjnego. Dzisiaj sama fabuła to jest historia romantyczna, historia miłosna. Scott poznaje dziewczynę o imieniu Ramona i żeby być z nią, musi pokonać jej siedmiu byłych e, super chłopaków, czy coś takiego. A to to! Tak, tak, tak. No, to, to jest na podstawie komiksu, jak można znaleźć komiksu Scott Pilgrim. Nie znam. To ja widzisz. też nie znam. jest zły. Bo no on w Polsce nie wyszedł chyba. Do, do, do. No to nie jest. Strasznie, popula strasznie popularny był. Jaki e, dla nastolatków był W sensie, rewelacje są... Parę, parę elementów jest świetnych, na przykład, jak to się z grami przeplata. E, Oni sobie chodzą, normalnie gadają, a nagle przylatuje super zły, jak z i oni zaczynają walkę. I oczywiście jak jest walka, to jeden staje po lewej, drugi po prawej, na środku jest versus. E, hmm. Oni zaczynają się, hmm. wtedy, zaczynają się tłuc, jak z kogoś pokona, to on, z niego wy, wylatują monety. Bo jak inaczej? Ja się, że fatality Nie, robię. nie, monety. On sobie potem te monetki zbiera. Nie, że? Tak, tak jak, tak jak w grach. E, na przykład, jeśli tam do kibla z, zaczyna, zaczyna sikać, to u góry się pojawia taki żółty p-bar, który tam nie. zjeżdża. Jest, taki, jest taka estetyka gier. I to czuć cały czas, tą taką właśnie grową estetykę co narzucone I to jest takie naturalne, wiesz, to jest tak trochę jak w muzykalu, że ludzie się spotykają i nagle zaczynają śpiewać co nie. Jaką nasz musical, to, to chwyta, że to jest takie naturalne mm. dla musicalu tą konwencję. A to jest tak jakbyś te elementy z muzykalu zamienił z elementami z grami. Czy na przykład dwie osoby się spotykają, no i zaczynają, zaczynają walczyć i w takich klimatach growych nie, to, trza, to trzeba obejrzeć mnie ten film strasznie wkręcił rewelacyjny moim zdaniem. Nie. Bardzo efektowny film, dużo wybuchów, aczkolwiek nie, nie każdy ten film kupi, bo ma stylistykę dosyć. No zależy właśnie, wszystko Na pewno Na nawiązań do popkultury, wiesz, to zależy też, jak ma na na nawiązań do różnych komiksów, do G, tutaj zależy też, jak mocno w tym siedzisz. Jeżeli, jeżeli to łapisz część tych powiązań, no to oczywiście bawisz się dużo lepiej. Tutaj szczególnie świetnym postać jednego ze swych który był weganinem i dzięki temu, że nie, jadł, jest nie jakoś tam hiper, super moc. I wyglądał jak chociażby wegeta czy, czy Goku. Goku, bo, Tak, jak oni no, z jakiejś tam planety byli, też oni jakimiś weganami byli, czy coś takiego, co nie? Jak się oni, byli, no nie, oni tak byli byli z planety wegeta. Wegeta, tak, czy coś takiego, dokładnie. No i to było takie nawiązanie, co nie? Ja tu kolej, że był weganinem, po prostu nie jadł mięsa i to też mocno, że był weganinem. Nie, no to trzeba zobaczyć, to, to brzmi wszystko strasznie głupio i pewnie jest w praktyce strasznie głupio, jeżeli to chodzi o samą i tak dalej. Trzeba zobaczyć, jak to jest zaprezentowane, jak to wygląda. Moim zdaniem to jest no, czysta rewelacja. Skoro mowa o komiksach, no to ja no, pochwalę się. W końcu udało mi się zebrać fundusze i kupiłem sobie ostatnio komiks. Batman i Robin, cudowny chłopiec. Pochwal się, ile tych funduszy musiałeś zebrać, Nic. Każdy, kto się interesuje komiksem, wie, jakie są ceny komiksów no, w polskim rynku. No niestety, komiks kosztował 89 zł. Jak za książkę, no co prawda, w twardej ja akładce w bardzo ekskluzywnym wydaniu, wydawnictwa Egmont, z klubu świata komiksów, do tego mistrzowie rysunku, seria to jednak jest bardzo dużo mimo wszystko jak na takie wydawnictwo aczkolwiek komiks warty uwagi scenarzystą jest Frank Miller czyli znany z 300 z Sin City rysownikiem jest Jim Lee, czyli twórca no, m.in. Batman Hash bardzo wynagrodzonego przez publiczność z komiksem tym jest o tyle dziwna sprawa bo zbiera bardzo różne recenzje Jedni go bardzo krytykują, ze względu na to, że nie wiadomo czemu... Komiks polega na tym, że jest przedstawiona historia, jak Dick Grayson stał się Robinem. To jest trochę alternatywna historia, prawda? Mm, no nie jest do końca alternatywna historia, tylko właśnie recenzenci czepiali się tego komiksu za to, że nie wiadomo czemu w ten cały tok historii wklejeni są rzeczywiście członkowie Ligi Sprawiedliwych, czyli... Wonder Woman, Superman, ten Green hmm. pojawia. Nie wiadomo, nie wiadomo czemu oni tam się pojawiają w toku całej historii o Batmanie i Robinie. To jest jeden z głównych zarzutów. No, co do polskiej wersji, to jeszcze oczywiście zarzutem były literówki jakieś w takim drogim wydawnictwie i niby ekskluzywnym. Aczkolwiek duża część ludzi ceni ten komiks za to, że Batman jest tam takim prawdziwym Batmanem, którego wszyscy powinni znać, i takim Brutalne, brutalnym... bezkompromisowym... Wręcz bram bądziorem trochę. On jest taki, trochę trochę obrośniętym. Tak. z tego co czytałem, on ma takie jakieś. No nie, psycholem taki... to jest w innym komikcie Wazulu No ja, To ale... podobno też już jest taki trochę, trochę, trochę zaczyna. Na przykład tego Robina jakoś torturuje, czy gdzieś tam... No właśnie o to, cho o, o, o to, o to właśnie chodzi w tej historii, że bo... Batman jest takim twardym. Nie do końca. Nie, bo tam jest wreszcie, że tak czytałem że wręcz tak robina jako taki eksperyment sobie trzyma. Też, bo to na samym a początku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet na samym początku jest nawet powiedziane, że on go obserwuje tam od jakiegoś czasu. Latwan chodził do cyrków, tak? Tak, do cyrków Klaton chodził Klaton I nie miał czasu, żeby obserwować go tu, ludzi po cyrku. Owszem, owszem, owszem. No, a co on miał innego robić. Czyli tą historię robina można spokojnie podłączyć pod starego tak? Do tej przygody. Owszem, owszem. Tylko no, nie potrzymie tam jest sprawiedliwych, ale. Nie, to bardzo się podoba nawet tylko bo to jest w tej serii All Stars, mm -hmm. a ta All Stars ma być taką odpowiedzią DC Comics na to Ultimate y, Marvel. Czyli takie odmłodzenie jakichś tych bohaterów wszystkich. Dań, no nie tego, do końca, nie do końca. Wiesz do... od... nie, nie jest odmłodzenie. Czemu? Dick Grayson jest małym chłopcem, czyli takim jaki był w rzeczywistości w oryginalnej historii Batmana. Znaczy to jest oryginalna historia Batmana, ale jest małym chłopcem tak jak był w tych wcześniejszych. Bruce Wayne jest taki jaki być powinien, czyli kolesiem po trzydziestce, z masą hajsu, za który którym Który lubi lata... chłopców, tak? Nie, który lubi się spotykać z ekskluzywnymi z, z, kobietami. Ja chciałem powiedzieć Z, ekskluzywnymi kobietami. z bogatymi i cenionymi kobietami Gotham City. Powiem, że kreska jest nowatorska, znaczy może nie nowatorska, ale nowa, taka oryginalna, świeża. nowa, świeża właśnie. O. Nie ma żadnych re rewolucji, ale jest bardzo ładna. Postacie są tak pięknie wyrysowane tam. No i sam papier, na którym to jest podane nam. No rewelacja. Czyli co, warto wydawać te 80-90 złotych? Jeśli ktoś się interesuje komisem, jak dla mnie warto, żeby poznać historię Batmana, który jest twój skurczywnikiem, to tak. Aha, właśnie, bo to jest zamknięta historia, tak? Bo... To nie jest zamknięta. Teraz nie jest zamknięta historia, za jakiś rok... No w Polsce pewnie dwa będzie dokończenie tej historii. Nie, no bo jak tam szukałem to ta oryginalna historia powiedzmy to co na razie wyszło to wychodziło to w Stanach już parę lat temu się skończyło chyba w 2008 roku. No to, to jest właśnie mankament polskiej polski polityki komiksowej, prawda? Że u nas wszystko wydawane jest po czasie. No. No, u nas też zeszytów się nie wydaje pojedynczy, prawda? Bo tu też były gdzieś tam zeszyty. No kiedyś, się kiedyś, kiedyś były, były wydawane tam, pojedyncze kiedyś, zeszyty, tak. tak, ale no wiesz, tutaj koniks został wydany po dwóch latach. na Arkan Trzeba było czekać, czy ucienią już od 15 lat. Żeby w Polsce był wydany. No ładnie. To, to, tyle o tym komicie będziecie chcieli, to sprawdzicie. Tyle równowagi trochę o muzyce. Wyszedł nowy album Desertera. Tak, prawo do bycia idiotą. To no jest, jest klasyczny to... deserter, czy jest trochę taki jednak zmieniony jak w tym poprzednim albumie? Muzyczny no to bym tego poprzedniego albumu. Tak Dużo to... elektroniki jest tyle? Nie, nie ma. Nie aż tyle, ale jest to. Cię. Jest to klasyczne punkowe granie, ale był trochę moim zdaniem, tak trochę stronitiego grania pankowego w stronę klinu. Jakieś wykranie kalifornijskiego wręcz uciekają. Czy już nie ma tr hmm. trzy akordy Darci Mordy? Nie, no jest troszkę bardziej skomplikowane niż kiedyś. Ale, ale ci co do starego desertera też coś tam na siebie znajdą. No ja ja jestem powiem, mógł, jest ogromnym trochę... fanem starego desertera i obawiam się spróbować tego albumu. Nie wiem, ja, ja się może mylę, ale moim zdaniem on tak skręca, skręca mocno chwilami właśnie z troszkę kalifornijskiego punk rocku, jakichś takich zespołów jak. Penny Wise to mhm. rzeczy grały, no nie nie Springa raczej, ale, ale w jakimś tym tak. kierunku. Ale Wiem, nie Blink. To nie, nie, no nie Blink, bez przesady. Wiem, no. że świetny tekst napisał Krzysztof Grabowski. Nie, no tak. Tekst... Jaki, jakiś ci może pamięci został? Nie Do no, niego? teksty są oczywiście jak zwykle w desertera są raczej tam solo tej muzyki, to jest. To jest to jest najważniejsze, prawda? Bo jest to jakaś tam muzyka z przesłaniem. Grabowski jest, jest w świetnej formie, tutaj szczególnie parę kawałków. Je. Tytułowe prawo, prawo do bycia idiotą jest równie, jest równie dobry numer jak Made in China, który, no, jak sam tytuł, wytyka tutaj tego świata zachodniego. Tu chodzi głównie o Amerykę, hipokryzję, że walczymy z komunistami do momentu, kiedy oni nie mają nam czegoś do zaoferowania. I, i teraz, jeżeli Chińczycy, teraz tak naprawdę już Chiny, zaraz światem, że wszystkie ciuchy myślimy Making China, hmm. że że to się że z Chinami jest taka pogłażliwość mimo tego, co dzieje się chociażby w Tybecie, czy obozy przymusowej pracy i tym podobne rzeczy. I na końcu jest najfajniejsze zdanie w tej piosence, że teraz rządy wszystkich krajów muszą się uginać, bo flagi ich państw wykonano w Chinach. <śmiech> <śmiech> Nie, no i takich, takich więcej smaczków tekstowych można szukać naprawdę w paru, w paru numerach. Żaden bóg jest też świetnym, bardzo mocnym, bardzo mocnym numerem, który opisuje, opisuje tę odwieczną wo wojnę między Izraelem a Palestyną. Na początku małego chłopca, który gdzieś tam się chowa, chowa przed żydowskimi żołnierzami w szafie, bo jego brat zabił paru żołnierzy. No, rewelacja. No moim zdaniem tekstowo, parę, parę to jest jakieś tam małe historie zamknięte, chociażby żaden bóg inne teksty. To jest taka kontestacja rzeczywistości, no, duży też atak, duży atak, w latach, jest to jest świetny album. A jak z pokalem Rabala? No właśnie, no wokal zmian? Chropowaty? Właśnie, wokal Robala jak wokal Robala. No, albo się to kupuje, albo nie. No, ja powiem szczerze, z Deserterem różnie było w moim wypadku. Ja nie do końca, nie zawsze przez ten, przez Robala potrafię przejść <śmiech> przez jego wokal. Z on dalej zostaje Robalem, no tyle. Ma swój styl. Jest rozpoznawalny, prawda? I, i albo, ja, ja to potrafię słuchać, słucham i już jakoś się przyzwyczaiłem, ale powiem tyle, że z Robalem bywa, miałem problemy parę razy. Może do filmy wrócimy jeszcze? A, tak, jeszcze jeszcze dwa filmy jak założymy na koniec. Po pierwsze czwarty stopień. Z Milą Jowowicz. Z To Tomek, może ty powiedz, bo ty bardzo chciałeś o tym filmie mówić? Dobrze, to ja troszeczkę powiem. <kluzny> czwarty stopień.. Y... Były reklamowane jako powieści w faktach autentycznych. No ale z tego, co, co widzieliśmy tutaj z Michałem, wynika, że. To już to... wiadomo po obejrzeniu, raczej. Tak, że, że to na, na nie jest, nie jest to, to raczej bardziej taka fawka marketingowa. trzeba jeszcze napomnieć, że to jest film taki dokumentalizowany, tak? Tak, tak to jest tak. film. Tak, tak, jest... tak, to jest tak łączony. Większość filmu to jest normalny film, popularny, natomiast poprzetykany tylko takimi właśnie retrospekcjami dokumentalnymi. Powiada o porwaniach przez UFO, o, o ludziach, którzy zostali porwani, oczywiście potem odesłani do swoich domów. No i oni mają z, z wielki, wielkie problemy tam psychiczne, nie mogą spać i tak dalej. No i Milajowicz e, wcieliła się w rolę pani psycholog, której dziecko również że zostało porwane. Stara się pomóc wszystkim ludziom, o, o ile film te sekcje fabularne są całkiem fajne, o tyle te dokumentalne są przynajmniej dla, jak dla mnie porażające w takim pozytywnym znaczeniu, ponieważ naprawdę da, dają kopa oglądającami. Naprawdę można się wczuć w klimat filmu i te wszystkie odjazdy tych pacjentów są naprawdę w skutkę skórkę. Powodują. Mi się film bardzo podobał, fantastycznie połączono film Fabulary właśnie z, tym, z tymi dokumentami. Fajnie wpaciłem te dokumenty. Wszystko jak się fajnie zazębia. Naprawdę potrafią potrafiący przestraszyć, ciągający i warto potrafi przestraszyć, ale ja powiem szczerze, że ja już mam tego za dużo, bo jeżeli to w product jeszcze przychodzi, takie udawanie, tak było pierwsze, jeżeli potem jest taki film jak Paranormal Activity, też jest zrealizowany, to też był straszny, ale tam nie ściemniali, że to jest rzeczywistość, to akurat było tej kampanii. teraz po raz kolejny próbuje się to sprzedać. Ja już tego nie kupuję. Moim zdaniem jest drobna przesada. A się film jest straszny, bywa chwilami straszny na taki tam swój klimat, tutaj mówię oczywiście o tym czwartym stopniu. Ja już jednak tego trochę nie kupuję, nie podoba mi się robienie znowu takiej otoczki i ściemnianie po raz kolejny, że to zdarzyło się naprawdę próbowanie oszukania, widza, kiedy widać, że to jest w O wiele mocniejsze są te części paradokumentalne, te niby, bo to są takie dwie płaszczyzny, właśnie jedna to są niby te archiwalne nagrania, czy jakieś słabe, słabe ujęcia z kamer i tak dalej, a drugie to jest rekonstrukcja, w której gra Mila jo jo Jochowicz, która na początku się przedstawia, że Cześć jestem aktorką i będę tu grała panią doktor żeby ubiargodnić ten efekt. Tutaj reżyser często robi taki split screen, czyli mamy jakby po jednej stronie archiwalna, podróżniby to odtworzone. Tam ja się film może byłby nawet mocniejszy, gdyby cały był tylko z takich archiwów i, i sobie to odpuścili. Na przykład gdyby to była tylko rekonstrukcja na podstawie różnych takich archiwalnych dokumentów, w ogóle pomijając te sceny, te sceny reżyserowane, jak na mnie tam są bardzo słabe dialogi z chwilami. Reżyserowane się te sceny niby, te z Mirą są najsłabsze. Jowowicz. Tak? Jowowicz, przepraszam, Jowowicz. Są najsłabszym elementem tego filmu. No, przynajmniej w kwestii możemy popatrzeć na ten film. No. Na pewno, jeżeli ktoś się lubi pobać i lubi tego filmu, no to warto obejrzeć. Mnie jakoś ten film nie zachwycił, ale to bo jakiś tam zmarnowany czas, można to obejrzeć spokojnie. I jest, jest do zjedzenia. No, ja, ja polecam, na to, warto. Panie się z tego, który No, a jeszcze, jeszcze na koniec jeden film, znowu komiksami, Johna Hex. Ostatnio o tym nie... krótko. O tym będzie krótko, bo I nie, ty... ma, nie ma o czym. E, generalnie no, jest Megan Fox, fajnie ubrana i to jest główny z tego filmu. Mm, no tak. A ty to Johna też? Oglądaję. Oglądaję. No ale film czy Megan Fox? Nie, najpierw Megan Fox, jak Ci się podobała. No, to bardzo. jest jakieś prowadzenie, bo ja nie wiem, o co chodzi. No jest Megan no, nie, Fox no. fajnie ubrana. I... Johna Hex to jest y, film na podstawie komiksu wydawanego przez DC Comics. No, opowiada o tym... o no, czym? Znaczy, znaczy Zaraz po wojnie secesyjnej no koleś chodzi w stroju, cały czas żołnierza południa, ma strasznie... Z twarz. twarz. <laughs> Generalnie <Aha>. cały czas <laughs> koncentruje się na zemście. I ma jeszcze super umiejętność i się oprócz tego, że wszystko przeżywa, że ile do niego nie ladują, to ten tak, to, to u mnie Tylko, że akurat w filmie to jest jakoś tam w dwóch momentach, jakoś czy No ale to jest takie fajnie mimo wszystko pokazane, no, no ale pokazane, film... jest pokazane, ale bez znaczenia jakby dla fabuły. No tak, to jest wklejone, a no, film... Ma umiejętność, że go ciągle Indianie ratują w ogóle, co chodzi, <śmiech> tylko misz tam i to... Nie wiem, ja czytałem może z... scena, ...dwa dwa numery tego komiksu i to było już jakiś czas temu, tak by chciałem po prostu sprawdzić. Sam wiesz, no klimat, klimat dzikiego no, zachodu miał jakoś zastrzę, tak... Jacyś zwijają, leczą, no, dalej później jedzie. no niestety. Nie trochę tego od... Niestety, niestety. A no, film, no, zgodnie tak, polecenia, polecenia tak tak. samej Mega Fox no. i jej wyglądu tam. No, tam tam na przykład Malkowicz gra. No, tak. Jonah Hexa gra zresztą też dobry aktor. Brolin. Tak, to, to jest ten, on grał Obywatela Milka chociażby. Mhm. Tu też już wiele razy dominowany do Oscara, do Oscar, do Oscar, do tej kolejnej ale no w tym wypadku coś, coś tutaj coś, coś nie zgrało, nie, nie zadziałało, moim zdaniem, do końca. No, a w skali, a jedziemy do 10, jakbyście ocenili. Ja, to taka piątka. piątka, piątka 5, i pół. Taka, no. Można obejrzeć taka o. rozrywka, ale. W sam raz na jeden raz. No, raz jak dość radę. W sam raz Aha. na jeden raz i nie ma co tracić czasu na rozmowy, więc dziękujemy. Żegnają się. Na tyle na dzisiaj. Tak? Budrewicz. Michał to jest Misiał Powal. Tamek Do słyszenia. Cześć. Cześć.